Dobry wieczór. Cześć. Dzień dobry. I teraz nie wiadomo, o której nagrywamy w ogóle. He, bardzo dobrze. Tak, Zostawiamy najmniej. po sobie śladu. Witajcie w Trzech Muszkieterów Podcast. To jest odcinek 12. A my, jak zwykle, będziemy gadać o jakichś zajawkach, na które natrafiliśmy przez ostatni miesiąc. Taką mamy formu formułę jakbyście nie wiedzieli, chłopaki, że mówimy o tym, co przez ostatni miesiąc widzieliśmy. No, no coś kojarzy, coś kojarzy. Tak, od Nowego Roku kolejne zmiany. Może wejdziemy w jeszcze dalej. jakiś Jasne, podcasty i dalej. Każdy trzeci temat, o mój Boże. Nie, nie. To już byśmy Patronite musieli. Nie, być, ale tak. nie, zrobilibyśmy wtedy kółko, nie? Bo zaczęliśmy od trzech tematów. No trochę tak. Ale moim zdaniem po dwa tematy, ale takie lepiej pogadane są ciekawsze. Okej, okay, kto zaczyna? No, Wandokrospiejski, to ja. już. A zatem. Yy, chłopaki lubicie zabawki? Zawsze. No. A znacie historię, która za nimi stoi. Yy, w sensie masz na myśli to historii? Nie, nie, nie. Mam na myśli historię powstania danej, danej linii zabawek. Znaczy Kojarzę kilka, na przykład kojarzę, że Barbie to była jakaś taka zabawka chyba w Niemczech, którą, która była takim dowcipnym nawiązaniem do seks lalki, ale zrobili z tego potem taką lalkę dla, dla dziewczynek po prostu. Masz prawie, prawie rację. Ale jakbyś okay. chciał poznać prawdziwą historię lalki Barbie, czy też innych e, znanych franczyz, takich jak Lego, czy Star Warsy, mm -hmm. Żółwie Ninja i tak dalej, to jak najbardziej polecam Wam serial dokumentalny na Netflixie, który nazywa się Toys Are Made Us. Aha. Jest to trzysezonowy, póki co, serial dokumentalny, na który z mm -hmm. sezon składają się cztery godzinne odcinki. Każdy odcinek dotyczy innej, e, jak gdyby, franczyzy zabawek, nie? E, W pierwszym sezonie mieliśmy Gwiezdne Wojny, Barbie, e, Ximena i G.I. Joe. Mhm. W, w drugim sezonie jest e, Hello Kitty, Lego, e, Star Trek i, i Transformery. Mhm. A w trzeciej tam były, z tego co pamiętam, Żółwie Ninja, My Little Pony, Jakieś dwa jeszcze. Okay. E, każdy odcinek jest e, gdyby osobną historią, aczkolwiek e, bardzo często w kolejnych odcinkach masz nawiązanie do poprzednich. Nie? Na przykład e, musisz obejrzeć odcinek o Gwiezdnych Wojnach, żeby zrozumieć e, większość żartów, na których opiera się odcinek o Star Treku. Mm -hmm. mm -hmm. A czy w drugą stronę to też działa, czy one są po prostu chronologicznie tak dobrze ustawione? Nie, one są tak ustawione chronologicznie. Okej, okay, czyli jakby jeśli pierwszy z, z tych dwóch, pierwszy jest odcinek o Star Warsach, to oglądając odcinek o Star Warsach nie masz tak nie, coś e, mi słysz? Ten pierwszy odcinek, czy tam pierwsze dwa, bo pierwsze dwa są, jed, pierwsze są Star Warsach, a drugie są Barbie, są jak gdyby takim mm -hmm. wstępem do historii, nie? W sensie tam masz bardzo wiesz, basicowe, wczesne rzeczy skupione tylko na jednej franczyzie a z każdym mhm. kolejnym z każdym kolejnym odcinkiem zaczyna nawiązywać do poprzednich odcinków nie? więc to nie jest tak że musisz obejrzeć poprzednie ale jak obejrzysz to zrozumiesz więcej żartów bo tak naprawdę cała seria jest montowana i jest przedstawiana wywiady są przedstawiane w bardzo szybkim i zabawnym montażu mhm. przez co dochodzi do sytuacji na przykład kiedy twórca jednej z zabawki z zabawek opowiada, że no, mój szef y, był bardzo y, taki skrupulatny, starał się, żebyśmy nie wydawali za dużo pieniędzy, żeby nasza firma działała skromnie i na w naszej franczyzie udało nam się zarobić milion dolarów każdemu z nas. Mhm. I pada pytanie, i co sobie za to kupiłeś? No tak jak nas uczył nas szef, że tam skromność i tak dalej, kupiłem sobie czołg. Okej. Okay. Powiem ci, patrzę na logo tego y, dokumentu i z, nie wiem czemu, ale mam od razu skojarzenie, że to będzie wyglądało jak gry komputerowe show. Nie wiem, czy kojarzysz. Jak um, kojarzę. To jest to od y, tego, y, YouTube'a to wygląda frajdy. jak gimnazalista. Tak, tak, to. tak właśnie to. Tak. Generatora frajdy, tak. Y -hmm. y wiesz co nie no bo to jest faktyczny dokument nie tutaj masz ewidentnie yy, zrobione wiesz nie, ma, nie masz twórców widocznych nie masz tylko wywiady z, z, z twórcami zabawek mhm. yy, na przykład yy, bardzo ciekawy był odcinek o G.I. Joe yy, w ogóle nie wiem czy wiecie G.I. Joe to były takie żołnierzyki amerykańskie takie action meny no, dawnych no. czasów które powstały ponieważ yy, twórcy wzięli tego patyczaka do e, rysowania mm -hmm. taki szkielecik, który masz do, do pozowania i mm -hmm. po prostu wyżeli, wyrzeźbili mu w, w głowie twarz po prostu i skutecznie tak i e, wniosek, który nasunął mi się po obejrzeniu e, większości tego serialu że większość linii zabawkowych jaka kiedykolwiek powstała znaczy źle kurde zjebałem wróć większość kreskówek większość kreskówek telewizyjnych jaka kiedykolwiek powstała i hmm. była emitowana w, w latach 90. i wczesnych 2000., powstała tylko po to żeby nam żeby nam dzieciakom zrobić pranie mózgu żebyśmy chcieli kupić zabawki hmm. jak cały marketing. Hmm. J.J. był chyba ten. Odpowiedział na Barbie po prostu, nie? Także. G.I. Joe był Matela, ale to nie był. Yy, to nie było ze sobą skorelowane w sensie. Nie? to nie było tak, że na podstawie sukcesu Barbie wśród dziewczyn, to stworzyli są serię J.J. Joe dla chłopaków? E, a, przepraszam. G.I. Joe był od Hasbro. E, nie, bo one, one powstawały mniej więcej w tym samym czasie, wiesz? Obie, obie zabawki, ciężko... Po... Nie pamiętam, żeby w, w tym serialu było to mówione, że, że G.I. Joe jest ten wzorowany na Barbie czy coś. W mhm. każdym razie po prostu obo, y, oboje twórcy, czyli i, i twórcy Barbie i twórcy G.I. Joe w tym samym momencie po prostu trafili na inspirację. jak jak mówił Salem, w przypadku Barbie to była tam niemiecka y, Taka fi figurka porno powiedzmy, wczesna hmm. figurka porno, a w przypadku y, G.I. Joe to był właśnie ludzik y, do malowania no A potem, a potem przyszły Gwiezdne Wojny, y, fi była firma, która wydała 10-centymetrowe figurki y, y, Star Warsów i nagle wszystkie, wszystkie zabawki zostały zminiaturyzowane z tych z tych takich Barbie rozmiarów do Aha. Do, do miniaturek, do miniaturek. Aha. to jest ciekawe bo w sumie to mm, znajomy w pracy mi mówił, że on zbiera jakieś takie figurki ze Star Wars i chyba coś mówił właśnie o coś jak 10 centymetrowych figurkach mhm. tak, one były razem z premierą filmu Wydawane, potem się tam mhm. rozrosły, a prawda jest taka, że W sumie nie chcę spoilerować, więc żeby poznać prawdę o tych figurkach, musicie obejrzeć serial Okej okay. W sumie ciekawe no, I te są odcinki są... są mniej więcej, że tak powiem, w czasie równe, tak? Około tych 40 Tak, minut. mają, mają trochę, trochę ponad 50 minut mhm. Każdy tak. e, Gdyby ktoś się zastanawiał, bo nie pamięta, to, to się nazywa Toys Are Made Us będzie w opisie. Tak, ale wolę to wiedzieć, bo czasami lepiej po prostu. Mm -hmm. I z tego co widzę, nie zamierzają póki co robić kolejnej serii, tylko stworzyć spin-off. The znaczy, Movies, e, Spin-off już jest. Pierwszy no sezon już jest, już jest na Netflixie. E, a przypuszczam, że Toy Storm Das będzie dalej kontynuowany, bo równolegle właśnie z właśnie tym spin-offem pojawił się trzeci sezon. Aha, aha. I to, to ci sami twórcy, tak? Tak, Czy... ci sami twórcy. Ci sami twórcy, ten sam sposób montażu, te same takie składane z, zszywane wypowiedzi wyrwane z kontekstu, leby mm -hmm. by brzmiały zabawnie i, i przedstawiały historię, nie? Czy ja dobrze widzę, że w The Movies That Made Us będzie Homelon? O, jest. Kevin sam w domu. Tak, Kevin sam w domu, Dirty Dancing, Szklana Pułapka i Ghostbusters. Przy czym w mojej opinii Movies Armados jest bardziej tendencyjny i trochę mniej jakby tak przedstawia prawdę historyczną, a, a strasznie płynie w, w opinię tych osób, dlatego że tak jak w, w tych zabawkach, przynajmniej w każdym odcinku każdy mówi, że no zrobiliśmy te zabawki, bo stwierdziliśmy, że to będzie fajny biznes, albo chcieliśmy na tym zarobić, nam nie wyszło. Tak, w spin-offie wszyscy twórcy typowo hollywoodzko mówią, że nie, nie tworzyliśmy tego dla pieniędzy, tworzyliśmy to dla yes. idei, dla pomysłów, że chcieliśmy zmienić branżę filmową. I no, sami rozumiecie, nie? Dlatego bardziej polecam Toys Ramadan, przynajmniej twórcy tam są szczerzy. Mm -hmm. um no dobra, ja, ja sobie zaznaczyłem na Netflixie żeby obejrzeć potem um, to ja. w takim razie czy ktoś by chciał dalej? Czy... nie, no lecimy dalej nie? Jak lecimy to... dalej, dobra no to w takim razie wcześniej byłem mocno ktulowy przez jesień a zimowo jestem bardziej wiedźmiński mhm. stąd zacznę od pół wieku poezji później filmu fanowskiego czy oglądaliście, widzieliście, słyszeliście? Yeah. Słyszałem, owszem, nie oglądałem Dobra, to zaczynając e, Pół wieku poezji później, możecie sobie obejrzeć za darmo na YouTubie Jest oh, okay. w peł, pełnej wersji W jakości HD Bym powiedział nawet okay. Więc e, o, dwie godziny. Tak, tak e, To też można tutaj zrobić z tego Taki mini dokument Niczym The Movies That Made Us Tutaj film też powstać miał Już lat temu trzy. Produkcja zaczęła się cztery lata temu i miał to być film krótkometrażowy mówiący o jednym z Wiedźminów, konkretnie o Lambercie. Okay. Pierwsze właśnie urywki ten pokazywały, że to miał być to po prostu taki film fanowski, gdzie Wiedźmin idzie gdzieś przez las, z kimś walczy i w zasadzie i pije jakiś eliksir. Nie? No, mm -hmm. Wiadomo, Boże, w pół godziny dużo więcej się nie da zmieścić. No jasne. Ale że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to reżyser Nużyński, zapomniałem imienia. Na pewno Nużyński, e, Jakub. O, e, wymyślił, że kurczę, a może zrobić jednak zbiórkę wśród fanów, zobaczyć, czy, czy możemy z tym popłynąć dalej. No i otworzyli zbiórkę na Polak Potrafi. I no, doszli do wniosku, że kurde, z tego można zrobić nawet jakiś godzinny film. Zaczęli tworzyć dalej. Mhm. Potem mówią, kurczę, ale jeszcze moglibyśmy taki wątek i taki wysadzić. No i zrobili jeszcze kolejną zbiórkę, międzynarodową. Eee, I właśnie wyszło na tym, e, skończyło się na tym, na czym się skończyło, nie? Czyli godzina 40 no. filmu fanowskiego. E, tylko, no, pierwszy problem. To jest film fanowski i to nie ma co ukrywać, nie? Tu nie ma żadnego porównania, nawet, szczerze mówiąc, ciężko to porównywać z naszym polskim Wiedźminem z, lat, z roku 2000. Widać, że to jest zupełnie inny budżet, zupełnie inne podejście do tematu. E... Historia pada, tak jak było na początku wspomniane, o Lambercie, y który ucieka z Kermoren, który został zaatakowany przez bandytów. Mm -hmm. Uważając się za ostatniego wieźmina, wyrusza w podróż. W tym w po paru latach Tris Merigold, znana również z Sagi, zostaje wysłana na poszukiwanie y no, czarodziejki może jak to nazwać, zbiega banitki, o. Okay. która uciekła z księgą Alzura. Zresztą takie jest pod tytułu filmu w wersji amerykańskiej, czy tam anglojęzycznej. Czemu jest księga e... Alzura? Księga, ale... To, to, to, to jest coś, co się pojawiło w książce, czy to jest nie jakaś... Nie kojarzę z książki szczerze. Nie, wydaje mi się, okay. że nie było tego no w książce. No to nie mów, no to nie, nie zdradzaj fabuły. Okej, okay, no. to może być faktycznie taki spoiler, to nie będę mówić. E, aczkolwiek jest to właśnie znacząca księga, którą Rada czarodziejów bardzo chciałaby odzyskać. E, no no i Lambert trafia na tris trafia też na Jaskra. Tu od razu mówię, czy to spoiler, czy nie spoiler, że w udział pana Zamachowskiego w tym filmie jest Według trailerów bardzo przesadzony. Okej. Okay. <grywa> Pojawia się i znika moim zdaniem. Mm -hmm. okay. Zamiast tego w, do kompanii dołącza jego bękarci syn y o imieniu Julian. Pst. Pst. <grywa> Czy jaskie mnie nazwą się jakoś? Tak. <grywa> no właśnie. Tak. E I w trójkę wyruszają właśnie na poszukiwanie tej banitki no i to jest w zasadzie cała fabuła i mówienie więcej to pewnie są spoilery aczkolwiek no, powiem, że dużo tam się w tym filmie nie dzieje tak? Mm -hmm. okay. co jest moim zdaniem największym filmu to straszna próba wciągania wszystkiego w jakieś takie one legged nawiązania do wszelkich książek związanych z Wiedźminą czy ogólnie popkulturą Aha. Też, może to jest lekki spoiler, aczkolwiek pojawiało się w, w tylu komentarzach, że jak ktoś chciał, to już trafił na to, że nawiązanie do fraszki Lambert Lambert jest tu w filmie chyba sześciokrotne. Aha. E, sorry, że ci tak przerwę. Czy wiecie, jak brzmi ta fraszka po angielsku? To jest bardzo słaba. Lambert Lambert, you are dick? Nie, what a prick jest no super słaba po polsku brzmi tak milion razy lepiej no, no to arty... jak już słyszysz właśnie Lambert Lambert po raz piąty w filmie no to masz to samo takie moglibyście A... już wymyślić coś nowego mm -hmm, mm -hmm. E, no jest właśnie dużo takich tych no, w stylu e, nawiązanie do mm, wsi, która była przybrennie, tak, też się pojawia jak ktoś mm -hmm. to, sobie, to wie która zmieniła nazwę na trochę świeższą mm -hmm. Nie wiem, czy to za daleko nie płynę, jeśli chodzi o ten e, o nawiązania. No. No, e, w, oczywiście Sołtys też musi mieć śmieszne imię, żeby też było oczywiście tak bardzo nerdowsko. Ale ogólnie polecasz, czy nie? Powiem tak, na obejrzenie jednokrotne polecam. E, na początku trochę się zraziłem, bo oglądałem, jakby to live streamowali w sumie jako tą premierę i strasznie YouTube nie radził sobie z konwersją wideo i to wyglądało tragicznie I, i wtedy właśnie gadałem na Discordzie i mówiłem, że nawet widać było, które sceny były kręcone wcześniej bo one tym bardziej jeszcze klatkowały i, i widać było po prostu ten jak to się nazywa, takie różnice w kolorach nie? Aha, aha. E, aczkolwiek jak już potem obejrzałem sobie fragmentami wersję po prostu wrzuconą na YouTube'a to, to wydaje mi się, że jest całkiem porządnie powiem tak, widać właśnie problemy z budżetem szczerze powiem, że niektóre jest nawet tam lokalizacja, która była wykorzystywana przez Darwinów o, oh, okej. Okay. tak, By... i, i, i tu właśnie widać, że to jest film fanowski a Darwini to już są w sumie półprofesjonaliści mm -hmm, mm -hmm. jeśli chodzi o efekty, jeśli chodzi o wykorzystanie terenu a mm -hmm. właśnie, czy jakby um, jeśli chodzi o efekty to czy są tam jakieś takie, wiesz, fajerwerki, że tak powiem, czy jest raczej tak stonowanie? Mówili nieraz w wywiadach, że starali się, że przynajmniej magia wyglądała efektownie i, mm -hmm. i wygląda źle, nie? To, to wygląda okay. właśnie na takim fajnym tym. Gdzieś tam rozmowa z hologram, znaczy no to nie jest hologram, tylko tak, ktoś się tam tam zwał. Z jawą. Nie, no wizja tam innej czarodziejki, nie? A, okej, okay, dobra. W taki sposób. No to, to to wyglądało już tak trochę kiczowato, nie? Mhm. Mm Walka, bo tam jest oczywiście też wątek no, posługiwania się mieczem. No jasne. No, powiem tak, ludzie marudzą też na to, co widzą. Ten wiedźmieniu netflixowskim, tak? No to... Aczkolwiek on jeszcze nie wyszedł, trudno powiedzieć. Aczkolwiek nie wyszedł. No to jest, jakaś tam jest ta walka, nie? No, mhm. Powiem tak, na pewno nie są to sceny walki, które przejdą do jakiejkolwiek historii, nawet polskiej kinematografii. To, to już w sumie w panu Wołodyjowskim widziałem przemachanie mieczem. Okay. ale tak powiem tak, z pewnością za, z, jeśli ktoś czytał sagę to uważam, że kiedyś tam w wolnej chwili powinien to obejrzeć bo, bo, bo na tyle warto jeśli ktoś nie czytał sagę nie interesuje się Wiedźminem to ten film mu się w sumie nie spodoba no bo ilość nawiązań i w sumie żartów gdzieś tam wplecionych, jakiś imion, postaci które, które były gdzieś tam w sadze wspomniane jest tak duże, że nie będzie czuł z tego radości pewnie mm. A, a sama fabuła jest, no powiem, taka... Średnia? Miałka, no. W sumie bardzo, hmm. podstawo bardzo podstawowa. E, co do gry aktorskiej, to, to Lambert się spisał. Tris, jak już też mówią w komentarzach, drewniana strasznie. E, Ornella zagrana poprawnie. Z tego co wiem, zresztą aktorka, którą ją gra, jest młodą aktorką, która gdzieś tam była już nawet nagradzana za debiuty. Z mm -hmm. takimi poważnymi statuetkami z tych złotych lwów, czy, czy co my tu w Polsce rozdajemy. E, rola Juliana, czyli syna y, Jaskra. Powiem tak, aktor robił co mógł, aczkolwiek no, aczkolwiek no on nie wygląda jak żaden Lovelace. Zresztą nie wiem, czy to było też nawiązanie to tego, że Zamachowski też nie wyglądał dobrze jako Jaskier. No. I to też ja chyba w takim razie. aktorsko głównie, nie mimo wszystko. No, to jest młody aktor, który no, aż tak aktorsko sobie nie daje rady. No jasne. I granie z jego pozycji Amanta, gdzie, gdzie nie ani nie wygląda, ani nie, nie wypowiada się jak Amant jest trochę takie. Mm. Mm -hmm. no, no i w sumie tyle. No, ale powiem tak, no jeśli ktoś ma wolne dwie godziny i czytał Wiedźmina, albo chociaż interesował się grami, bo to oczywiście też jest powiązane do gry, gier z cyklu widźmińskiego. No. To moim zdaniem polecam. Okej. Okay. W ogólnym rozrachunku, takie 6,5 na 10. Takie, da się obejrzeć. No. Okej. Okay. Hmm, czyli jak e, trzecia część Harry'ego Pottera. Film w sensie. No, trochę. Ej, ale ten film to też szanuj, bo on fajny był. Mię nie szanuje. Mi się strasznie tak. nie podobał. No dobra, abstrahując od Harry'ego Pottera. No dobra. Po... Wiedzieliście, że w Krakowie jest kawiarnia w klimacie Harry'ego Pottera? Nie miałem pojęcia. Abstrahując, nazywa się dziurawy kocioł. No, ale oryginalnie. <grytanie> tak, jest w piwnicy, więc nie działa sieć komórkowa, więc trzeba z ludźmi rozmawiać, A. jak się tam idzie. O, to ja tylko uprzedzam. Jakby jeszcze tylko mniej oryginalnie mogliby ją Hogwart nazwać albo hoxmadę hoxmid, no eee, w każdym razie to ja tak z kolejnej strony bo tutaj mamy w sumie serial, film, to ja powiem dzisiaj <coughs> eee, sekundę <coughs> dobra, ja powiem dzisiaj o dwóch grach i najpierw o jednej oczywiście jest to The Legend of Zelda Breath of the Wild Na konsoli konkretnie Nintendo Switch Jest też dostępne na Wii U z tego co pamiętam Ale ktoś musiałby jeszcze Kupić tą konsolę żeby to zagrać na tym Wii U um, Wii U ale... było prototypem Switcha Więc w sumie A, Wii U było Myślę, że przekleństwem trochę dla Nintendo a, No mm. ale tam Mniejsza e, W każdym razie Legend of Zelda Breath of the Wild to jest jakby wiadomo gra z serii The Legend of Zelda, ale to jest trzecioosobowy sandbox, taki z otwartym światem, z bardzo takimi, jakby to nazwać, naturalnymi mechanikami, w sensie on powiedziałbym, że zahacza lekko taki gatunek, który jest trochę mało reprezentowany ostatnimi czasami, czyli Immersive Sim, to znaczy rzeczy są ze sobą powiązane mechanikami i jakby wpływając na, można tak, interak in, jakby mając interakcję ze światem na takim najbardziej prostym modelu, czyli nie wiem, uderzanie czegoś, czy używanie czegoś, wpływa się, można bardzo dużo wpłynąć na resztę świata, czyli na przykład, to, to myślę, że będzie w miarę tak lepiej obrazowo powiedzieć, jest, jest link, idziemy sobie linkiem do obszaru, gdzie jest zimno, więc link marznie i spadają, spadają mu punkty życia, więc co można zrobić no na przykład można ciepło, ciepło się ubrać, ale można podejść do ogniska, można chodzić z pochodnią bo też jest ciepła, ale jeśli mamy drewnianą broń, to można podejść do ogniska, podpalić i chodzić z drewnianą bronią, która płonie i cały czas jest nam ciepło e... można też zjeść ostrą tak, można zjeść potrawę z ostrą papryczką, papryczki, która też rozgrzewa tak tak um, Sama w sobie gra jest... Um, ja byłem dość zaskoczony, bo ma nie do końca takie um, normalne sterowanie, można by powiedzieć. E, jakby podstawową rzeczą to jest tak, że e, jest guzik, który służy do e, biegania, e, co jakkolwiek nie brzmi e, głupio, e, m, zużywa staminę, czyli mamy sobie taki pasek, czy raczej kółko, w tym wypadku staminy, które wiadomo, jak się je zużywa, to biegnie się szybciej, ale ono się zużywa, więc jak się zużyje całą staminę, to trzeba poczekać, aż się zregeneruje cała. I jest dość mocno zagadkowa, nie żeby te wcześniejsze gry z serii były mało zagadkowe, ale ta jest tak zagadkowa bardzo od samego początku przez cały ten jakby pierwszą tutori pierwsze tutorialowe obszary, jakby nie tłumaczy zupełnie nic, to jest taka czy, czyste, czysty sandbox. Idź tutaj, no masz, zdobądź takie coś i idź szukaj gdzieś na mapie tego. E, gra się w to bardzo dobrze. Moim zdaniem e, jakby interakcja ze światem i to jak e, jakby... Jak dobrze jest, są skonstruowane mapy To są bardzo, bardzo duże plusy tej gry na znaczy przykład... Mnie no. na przykład irytuje Pustość tych map W sensie one są fajnie zaprojektowane Ale bieganie po tych górkach, lasach i tak dalej Bez konika No bez bo... konika na początku no. jest ciężko Ale z drugiej strony ta gra nie ma niewidzialnych ścian, nie wiem, czy zauważyłeś to, wszędzie można się wspiąć, dosłownie wszędzie. Jeśli widzisz coś, nie wiem, przedeś na jakąś górę i widzisz coś w oddali, robisz sobie znaczek na mapie tam, i przez lornetkę tam czy coś i możesz tam pójść i się tam wdrapać i stanąć dokładnie w tym miejscu, które zaznaczyłeś, nieważne jak głupio, niewygodnie, wysoko by to było, to jest moim zdaniem super, jakby nie, nie ma tego wrażenia tych niewidzialnych ścian, które są niestety bardzo często obecne w grach. Po prostu da się wejść wszędzie. Jeśli to widzisz, da się tam wejść. I często są też rozmieszczane w różny sprytny sposób nagrody za taką eksplorację, więc to jest, to jest naprawdę, moim zdaniem to jest duży plus. I Faktycznie może się wydawać, że są e, że te mapy są trochę puste, ale z drugiej strony one często mają Poukrywane dużo rzeczy, więc mm, eksploracja jest jakby ważną częścią. Mnie na przykład strasznie e, irytowało to, że może coś da zrobiłem, ale praktycznie cały. No. Właściwie e, przeszedłem pierwszy akt, zdobyłem mm -hmm. tak ten e, latawiec, musiałem no, no. przebiec całą dodatkową odblokowaną mapę po to, żeby ubrać linka. On mi przez cały czas zlatał w, w krótkich gaciach. A a miałeś kurtkę zimową? Nie. O, no właśnie. Tutaj pojawia się kolejny element tej e, gry. Jeśli nie czytasz żadnych solucji, co ja jakby polecam, granie w gry z solucją to jest nie niegranie, powinno się grać tak jakby od zera. Jeśli gra jest dobra, to ona nauczycie tego, co macie nauczyć. Albo jeśli jest skonstruowana tak jak Zelda, będziesz miał zupełnie unikalną rozgrywkę w stosunku do kogokolwiek innego to z kim możesz sobie pogadać, bo w tym pierwszym obszarze, zanim zdobędziesz lotnie, jest taki obszar, który jest zimowy, tak jak wspominałem, tak. prawda? I tak. link jak na niego wejdzie, to marznie. Więc tak co zrobiłeś, żeby dotrzeć tam do, zgarnąć tą świątynię? Przez przypadek znalazłem dziadka, który nauczył mnie gotować potrawy i ugotowałem po prostu masę ostrych potraw, które wpieprzałem po drodze, przebiegając. Rozgrzewając się, okay. ze nie dojść. Tak, ale wbrew pozorom, ja to zrobiłem tak. Stwierdziłem, ok, jak mam ogień, to jest mi ciepło. Dobra, no to wziąłem tą maczugę, jedną z tych, tych co dropi się z przeciwników, podpaliłem ją i szedłem z płonącą maczugą po prostu. Przez tą, Chciałem tak zrobić, tą ale okienę, po prostu no. co chwilę pojawiali się wrogowie, więc albo niszczyłem mm -hmm, mm -hmm. tą maczugę, albo musiałem ją zmienić na inną broń i mieć o chwilę ten ogień gazu, więc uznałem, że to nie jest rozwiązanie, które mnie zadowala. E, tak, ale w sensie twoje rozwiązanie też by zadziałało. Tylko, że w tym e, jakby ta gra o tyle nagradza eksplorację, że jak jesteś już w tym lodowym regionie i udało ci się jakimś cudem przeżyć, to możesz wejść tam na najwyższą górę i tam spotkasz dokładnie tego samego dziadka, który towarzyszy ci od początku i on ci powie, ty stary, ale ty nie jesteś za cienko ubrany trochę, ale zajebiście, że tu dotarłeś. Proszę, masz tutaj w nagrodę ciepłą kurtkę. I... To jest taka nagroda, wiesz, jakby nie do, nie do ocenienia, w sensie jest naprawdę zajebiście przydatna, bo już nie musisz chodzić, nie musisz gotować nic z papryczek, nie musisz e, chodzić z pochodnią. E, I nagrodziła cię za to, że z takim uporem wlazłeś gdzieś, gdzie jest sensownie wejść, bo stamtąd widać więcej rzeczy po prostu. Bo to jest literalnie najwyższy punkt na całym, na całym tym fragmencie mapy. No to wydaje mi się, że też na niego wlazłem, bo tam była jedna z tych magicznych świątyń. E, nie, A. świątynia jest poniżej Aha. W sensie okay. jest blisko, ale nie jest na samym tym najwyższym punkcie. Okej, okay, to może po prostu wspinałem się na niego i potem zacząłem szukać tej świątyni i wszedłem z góry. W każdym razie. może, być może. No. Być może. A, e... Nie, w każdym razie ja właśnie miałem Podobną rozmowę z kolegą, który też grał nie, e, niedawno od początku w tą Zeldę i mam wrażenie, że albo to nie jest aż tak logiczne, co dla mnie było, ale może to nie jest aż tak logiczne, żeby wejść na tą górę, albo po prostu ludzie stwierdzają, dobra, z zagarnąłem to, uciekam stamtąd. Nie, ja po prostu, mi się skończył czas, więc musiałem po prostu się przeteleportować, żeby nie umrzeć. A, no, no to, Wiesz, to też jest masz półtorej minuty chyba, czy tam cztery minuty, i naprawdę miałem wszystko wyliczone jak w starych grach mhm. na styk, nie? Jak w starych Zeldach. Wszystko miałem tak, wyliczone tak. do ostatniej sekundy, żeby po prostu dobiec i wejść do świątyni, a potem szybko mhm. z niej uciekać. No tak, no tak. Nie, no anyway. Mi się gra bardzo podoba i faktycznie ma tam jakieś rzeczy, które mogą się nie podobać, na przykład to, że broń się bardzo szybko niszczy więc nie można się w ogóle przyzwyczaić do żadnej broni. Nawet łuk się niszczy, więc to jest takie e, trochę średnie bym powiedział i ma się ograniczony kwipunek na te bronie, przynajmniej na początku, więc to też nie można ich aż tak dużo na zapas wziąć, ale to powoduje, że trochę bardziej się eksperymentuje może, jest się trochę bardziej oszczędnym, w sensie... Ja, jak masz topór, zawsze się. sobie możesz zrobić yy, drewniane pałki. Tak, tak, aczkolwiek te patyki to są trochę biedne. Nie wiem, czy wiesz, e, no. bo to jest też coś, co się dowiedziałem przy okazji oglądania jakiegoś tam recenzji, dawno temu chyba mm -hmm. No. E, jak podejdziesz do ogniska i wyciągniesz latawiec. A tak, to można się wzbić w powietrze. Tak, to wzbijasz się w powietrze mm -hmm, wtedy. Bo ciepłe powietrze leci do góry. Tak, e, ale to jest bardzo fajne, bo właśnie, nie wiem, Masz pochodnie, możesz podpalić trawę, wyjąć latawiec, wypierdzielić w górę na tym latawcu, polecieć gdzieś, jest ta jakby wolność jest naprawdę niesamowita i szczerze mówiąc nie widziałem wcześniej w grach czegoś aż, aż takiej wolności, to jest naprawdę, naprawdę coś wartego spróbowania, nawet jeśli nie leżą komuś aż takie, te, tego typu gry, to po prostu spróbować coś takiego jest warto. Czy znaczy, wiesz, spróbować, no to jest gra na Switcha, nie? Także, jak ktoś ma Switcha to i tak to kupi. Ja przyjdę mm. za wizytę, a, tak. A jak, nie, a jak nie ma Switcha to... To to. to można pożyczyć. No w sumie... Powiem Ci tak, bo, Tak jak mówisz, ta gra jest, ma pełno wolności i to w sumie okay. nie jest styl gry, który lubię. Mm -hmm. bo, bo trochę nie mam czasu właśnie na takie pogrywanie te. ale bardzo fajnie się o tym słucha, nie? No. że tak staj trakuje trochę, nie wiem czy oglądasz gramatatywnie tatywnie roczne. E, oglądałem częściowo, nie, nie całe, a co? To no. na przykład mieli tam blok godzinny, gdzie grali w pierwsze Shenmue. Aha, a ta Shenmue to jest taka specyficzna gra faktycznie. Tak, I, i to w sumie był początek właśnie tej myśli takiej japońskiej o tej super wolności w grze, nie? Że powiedzmy tak, idziesz tak. do automatu i możesz kupić dowolny napój. No. Idziesz do salonu arcade i masz tam gry, w które faktycznie możesz zagrać, nie? My Takim tak gadu a mi się obiad spalił. O nie, łap go. Wyłącz, łóż pod wodę. Dawaj, <głos> jakieś taktyki z Zeldy, nie? No. E, Nak no nie nakryj gado, go śniegiem. Tak, to będzie chłodniejszy. Tak, to śnieg się stopi i z twojej potrawki będzie zupa, bo... <głos> <głos> tak działa gotowanie, tak. Tak. No, w Zeldzie gotowanie działa tak, że bierzesz pięć przedmiotów, wrzucasz je do garnka i dostajesz gotową potrawę. Czasami szaszłyk, czasami sałatkę, a czasami nadziewane nie. orzechy. Tak, tak, na przykład. A, a drugi, wie, drugi większy side track, który chciałem jeszcze nawiązać, na samym początku powiedzieliście, że Wii to było takie w sumie trochę klęska dla Nintendo. No. Bardzo polecam też w temacie właśnie, Archon wypuścił Time Warp z ps a Jaki to był dramat na początku. To prawda, to ps to był straszny dramat, ale to Sony samo sobie praktycznie strzeliło w tak. twarz. Ale polecam bardzo 20 filmik, cała historia PlayStation 3 właśnie pokazana, gdzie teraz uważam, że to jest wielki sukces, nie? A to co się działo na początku i, i jak oni z bólem w zasadzie dotarli do tego, no. że to była najbardziej sprzedawana konsola, to wow. Najbardziej tak. sprzedawana w dalszym ciągu była dwójka. Tak, PS2 nadal góruje. Drugi jest chyba DS w ogóle, jeśli chodzi o ten. O ilość sprzedanych konsol, tak ogólnie. Tak? tak? No, a lecąc dalej w naszym dzisiejszym podcastie przechodzimy z powrotem do świata Netflixa. Mhm. Trochę zahaczymy o magię wziętą z Legend of Zelda, a także z polowania na potwory w Wiedźminie. Mhm. Mianowicie niedawno zaczęliśmy z dziewczyną oglądać e, serial Shadow Hunters. Mhm. Jak możecie nie kojarzyć, jest to serial na bazie powieści dla młodzieży Miasto Kości. Mhm. Aha, kojarzę, kojarzę. I tutaj muszę wam zrobić wstęp, bo to jest coś, co czego dowiedziałem się od mojej dziewczyny, kiedy oglądaliśmy ten serial. Wytłumaczyła mi, że książka Miasto Kości. Pierwotnie powstała jako fanfic do Harry'ego Pottera. No. Czekam, aż przestaniecie stukać w klawisze. Nie, nie, w porządku, w porządku. Tak. Powstała, ja, jako, ja fanfic, powstała jako fanfic do Harry'ego Pottera, i w pewnym momencie e, autorka po prostu zmieniła nazwy, zmieniła imiona mhm. i wydała to w formie książki. O, czyli tak samo jak. Ta... 50 twarzy Greja. Właśnie, właśnie. Tylko, tak. że o ile 50 twarzy Greja jest jeszcze czytalne i ma no. tam jakąś pokrętną, ale ma logikę takiego pleasure z czytania, fabuły i tak dalej, bo. No. Jednak ta kobieta nie, nie przelewała swoich fetyszy i, i fantazji seksualnych aż tak mocno na, na książki, tylko tam stworzyła takiego parlekina. Y, no. Tak, Matko Boska, Shadow Hunters. Eee, główna bohaterka jest 18-letnią e, rudowłosą dziewczyną. To jest jej cały charakter development. Aha, która ładnie, która ładnie rysuje. Jest rudowłosą, ładną e, dziewczyną, która ładnie rysuje. Ma ręce albo coś? Nie wiem. Jakieś, co, jakiekolwiek detale co do tej osoby? Nie, jest po prostu. Ruda ładnie rysuje jest kobietą. Jest dziewczyną. Okej, okej. Okay, okay. I dostała od swojej matki y, różdżkę. I okay. okazało się, że jej matka, a zatem i ona, jest sekretnym y, wojownikiem łowcą tam wampirów, demonów i wszelkiego plugastwa, czyli tytułowym Shadow Hunterem. Mhm. Mm Okej. Okay. Y, pomaga jej y, blond, włosy, y, taki y, bardzo y, Sasi, towarzysz, taki rud Sasi, taki niezbyt miły, w którym oczywiście ona jest zakochana. No jasne. I on też jest Shadow Hunterem, okay. a także e, po tej ludzkiej stronie jest jej przyjaciel Nerd, który jest e, ciemnowłosym, e, garbatym chłopakiem w, w, w, w okrągłych okularach. No no i ona tak no i ona tak merysuizmowo walczy z tymi potworami, demonami, mm -hmm. etc, etc. I jesteśmy w połowie pierwszego sezonu i oglądając każdy odcinek masz ochotę wydrapać sobie oczy, ale wiesz, że wtedy będziesz żył ze świadomością, że ostatnią rzecz, którą obejrzałeś, to jest właśnie Shadow Hunters. Mm -hmm. I co cię tylko powstrzymuje przed tym. Amen. Ogólnie, y, wiesz, wyłączasz mózg, oglądasz, śmiejesz się, punktujesz wszystkie nielogiczne sceny w, w danym odcinku i chcesz oglądać to dalej, nie? Mm -hmm. Jak gdyby przetrawiasz to w sposób taki y, bardzo ironiczny. Rozumiem. Bo y, cały serial stara się być na poważnie, ale chyba nikt, mm -hmm. znaczy, ale chyba aż trochę za bardzo poważnie, bo aktorzy starają się na przykład przekazać jakąś myśl, jakąś ideę, jakąś akcję wykonać, ale robią to w sposób mm -hmm. tak przyrysowany, tak bezpłciowy jednocześnie, że po prostu wychodzi z tego slapstick albo coś na poziomie pół wieku poezji później. Okej. Okay. i nie obrażaj. <laughs> <laughs> Musiałem jakoś nawiązać. Ale, ale po co to oglądacie, no? Wiesz co, obejrzeliśmy pilota dla fanu i po prostu tak jakoś wyszło, że, że sobie zrobiliśmy no, jednego weekendu po, po prostu no. Trochę tak, znaczy e, kupiło nas to na przykład, że Główny Zły ma swoją siedzibę w Czarnobylu O kurde no nieźle. Tak więc... No, a, a bohaterka jest, jak już wspomniałem, Mary Sue. oczywiście wiesz, nigdy w życiu nie miała styczności z Shadow Hunterami, ale wiesz, samą myślą zabija armię demonów, nie? Mhm. Ale to wiecie, można obejrzeć Buffy w pogrące wampirów, tak? Albo ten nowy nową Sabrinę. Albo Sabrinę. Albo Shadow Hunters. Albo Shadow Hunters. Znaczy ja rozumiem trochę bo lubię te chujowe filmy o zombie nie ale ale a, to nie brzmi to nie brzmi jak fan. Pamiętam miałem kilka takich filmów które są po prostu złe i tak jakoś. Nie no to jest typowy syndrom sztokholmski który każdy z nas posiada. Ty względem filmów o zombie. M. dzisiaj właśnie pokazał swój fetysz. Ja też czytam, jak mangę zacznę, to się dokończę, jakby guwniana nie była. Hmm. Zrozumiałe. Także okay. M. zrobił Ale sobie to, terapię. M. polecasz? E, wiesz co? Powiem no. ci, że jeżeli na przykład skończyły wam się pomysły, jak możecie spędzić czas ze znajomymi, a jesteście już srogo na bimbani, to no. sobie jeden odcinek. To ja z takich rzeczy w, sensie... w tym stylu oglądałem Boże jakąś chińską fantazję telenowelę. Nie pamiętam jak się nazywała. Musiałbym ją znać, ale jest na Netflixie. W sensie wiesz, w sensie no. na przykład jak, jedzie, jak jedziesz z, no, ze znajomymi w góry, nie? Mhm. I tam nie wiem po trzecim dniu już brakuje wam pomysłów co robić. To możecie sobie to odpalić. I na przykład pić za każdym razem, jak pojawi się jakaś głupotka na logiczna, nie? Mhm. W, w postępowaniu bohaterów. Typu wiesz, tam, bohaterka weszła do tajemnej krypty. Mhm. To jest bodajże pierwszy odcinek, więc żaden spoiler, może mhm. drugi. E, żeby się spotkać z tak zwanymi cichymi braćmi. Nic o nich nie wiesz, słyszysz, że są groźni. I mhm. ona. W, stoi w takim miejscu, które wygląda jakby po prostu stała w cudzience kanalizacyjnej i wiesz, ktoś podniósł tą klapę, bo jest taki mm -hmm. okrąg światła sugerujący, mm -hmm. że jest, zwłaszcza, że wchodziła do podziemi, no. po czym jest pełne światło, po czym zapalają się pochodnie wokoło mm -hmm. i okazuje się, że cisi bracia, bracia trzymają pochodnie, mm -hmm. ale wszyscy cisi bracia mają zszyte oczy, że nic nie widzą. Aha. A ona stoi w świetle. No tak, okej. Okay. Jak gdyby, wiesz, patrz, tak, patrzysz rozumiem. na tą scenę i się tak zastanawiasz, ale po Dlaczego? co? Po co? No. Jaki w tym sens? No nie wiem, no. Może chcieli wyrównać szanse. Scenarzystą, no. kurwa. No chyba tak. Jeszcze ciężko jest nakręcić coś w zupełnej ciemności. Dlatego już dali tą studzienkę kanalizacyjną. Tak, tak. Anyway, ta, to co mówiłem, to chińskie fantazy, które ja oglądałem właśnie w takim stanie, jak ty mówisz, nazywa się, uwaga, Ice Fantazy. Jest, o, tak jakbyście wzięli trochę tego, awatara y, i e, zrobili z tego chiński film akcji. Chińską telenowelę akcji. Wrzuciłem wróci, tak. wam trailer do serialu. Mm -hmm. Możecie obejrzeć i zrozumiecie wszystko, co mówiłem. Co musimy? No, Co musicie nie. wiedzieć o tym serialu? Ja przy tym Google Grafika i widzę już, jaki kontent to wali. Nie? No tak. Nie, nie przekonałeś, ale baw się dobrze. Tak, tak. Baw się dobrze. Lecimy dalej. No, to, to teraz pewnie sobie odbijesz piłeczkę. Dobra, e, tak. Ostatnio bardzo mocno jest mowa o feminatywach w języku. Także skoro mm -hmm. był Wiedźmin, no to trzeba coś z tym zrobić i, i, i w takim razie też Wiedźmy istnieją. Uznajmy, A, że, uznajmy że jest takie słowo. E, I przeczytałem w takim, w związku z tym, mangę Yamada-kun i siedem Wiedźmy. Mm -hmm. Salemie, czy coś ci to mówi? E, nie, chyba nie. Dobra. E, M też zapytam kurtuazyjnie, czy coś ci mówi ten, ten tytuł. Dobra. Ja e, mam Kun e, i 7 Wiedźmów. E, zacząłem czytać, nie miałem pojęcia, o czym to jest. Wydawało mm -hmm. mi się jedno. Zacząłem czytać, Daję wydawało... mi 30 sekund. Dobra. To będę mówił wolno. Wydawało <laughs> mi się zupełnie co innego, jak zacząłem czytać. Powie okazało się. Jeszcze coś innego. Poczekaj, i... poczekaj, poczekaj. Skoro M nie ma, to żeby nie stracił, że tak powiem, kontentu. Ja, mając przed oczami Google Grafika z tym wpisanym tytułem, okay. po japońsku, zgaduję. To jest E, szkoła magii I główny bohater Przyciąga dziewczyny Ponieważ jest z nimi związany Jakimś magicznym kontraktem Ale sam nie ma magii I e, Nie wiem, nie, boi się kobiet Albo wstydzi się kobiet Albo coś w tym guście Nie, tak, nie, nie, nie tak, nie, nie Ok, szkoła magii? zatrafiłem? Nie. nie, ok, no to Możesz e... nie wytłumaczyć w takim razie Dobra, e, od razu tutaj disclaimer e, Jako, no. że to jest manga, która ma 28 tomów to mm -hmm. będą się pojawiały w mojej recenzji spoilery, bo inaczej no to mogę powiedzieć tak jak w przypadku One Piece'a, no anime o piratach i dziękuję. Nie? A, no tak, okay. e, Także właśnie, za, zaraz jak EM przyjdzie, to zacznę mówić o czym to jest Okej, okay. dobra, ja sobie patrzę dalej na screen, okej, okay, widzę całusy już e, Okej, okay, czy... Główny bohater kocha się, pewnie z wzajemnością w miarę, na tej na blond wiedźmą. Mhm. Czy główny bohater jest magikiem, albo jakkolwiek nazywa się magów w tym uniwersum? Dobra, od razu mówię. E, świat jest w zasadzie trochę taki jak nasz. Okej. Okay. Czyli w zasadzie to, że istnieją te wiedźmy, to jest ewenement, o którym nikt nie wie. Okay. Oprócz pewnych osób w tej szkole. Aha. Początek jest bardzo stereotypowo japońsko-mangowy, mm -hmm. czyli z, z, o, obrażony Yamada Kun przechodzi koło e, swojej koleżanki Shiraishi, mm -hmm. która jest topową uczennicą w klasie. To jest ta Blondyna? Tak. Mijają okay. na schodach, mm -hmm. z, pokazując z całą swoją pogardę. Mm -hmm. Po czym spada z tych schodów, zrzucając z nich też ją. Mm -hmm. I w momencie uderzenia, gdy wstają, okazuje się, że zamienili się ciała. A, oh, ok. Tak. It's one of no, those days. E, no i to samo sobie na początku pomyślałem. o oh boy, fa fajnie trafiłem. Ale po chwili, paru rozdziałach okazuje się, że nie do końca, bo oboje nie wiedzą, co się stało, a stało się to, że w czasie y, spadania schodów, w zasadzie jak już spadli, tak, no to przypadkowo się pocałowali. No, też bardzo stereotypowe. No tak. Tak. I okazuje się, że bohaterka jest wiedźmą. Mm -hmm. wiedźmy w tym uniwersum są bardzo, że tak powiem mają konkretną moc, to nie jest to, że mają jakąś magię jakąś ten, tylko po prostu okay. coś umieją i mm -hmm. właśnie w tym wypadku no to, to też Przecież uważam, że tak, to jest spoiler że każda umie inną rzecz czy tak. wszystkie wiedźmy aha, ok, dobra, Dokładnie. każda umie konkretną rzecz i właśnie z mo mocą Shiraishi jest to, że potrafi się zamieniać z ludźmi ciałami. Mhm. Kwestia pocałunku potem jest w zasadzie bardzo właśnie eksploatowana, że to jest właśnie najprostszy sposób, żeby komuś przekazać tą moc. Okay. Ponieważ wiedźmy właśnie, moce wiedźmy są takie, że y, mają swoje zastosowanie, kiedy z kimś się nią podzielą. Nie? Okay. Aczkolwiek nie czynią wtedy z tej osoby nikogo znaczącego, nie? tylko po prostu są pod działaniem tej mocy te osoby. Nie? Mhm. Czyli powiedzmy e, Shiraishi czyli ta pierwsza wiedźma, która jest pokazana, ten może się zamienić z kimś ciałem, na przykład z głównym bohaterem mhm. i potem, powiedzmy, w jego ciele może kogoś inna opocować i znowu się zamienić. Może stworzyć taki łańcuszek. Aha. Ale oni między sobą już nie mogą się zamienić ciałami. Okay. Bardzo podoba mi się w tej manzy to, że jest przynajmniej początkowo bardzo dobrze utrzymana logika tych mocy, które są okay. pokazane. to kombinują, że okej, ja się zamienię najpierw z tobą na tą moc, potem coś tam się mhm. zrobimy takiego, ty mhm. potem zrobisz tą moc swoją i, i tak dalej jak mówi tytuł, w szkole jest Wiedźmy 7 mhm. e, o czym na początku bohaterowie nie wiedzą zaczyna, otwierają klub właśnie e, jak to się nazywa Supernatural, czyli rzeczy nadprzyrodzonych mhm. esperów tak, tak, czyli też bardzo popularny motyw e, mhm. i zaczynają szukać tych wiedźm też w, w zasadzie gdzieś mówię, spoilery moje będą na temat pierwszych powiedzmy pięciu tomów mhm. gdzieś około. Bo mówię przy tej przy te, takim woluminarzu, no to, to ciężko inaczej coś powiedzieć. Po jakimś czasie do, właśnie dowiadują się, że samorząd szkolny dobrze wie o tym, że te wiedźmy istnieją i w pewien sposób właśnie kryją je przed uczniami, że po pierwsze one nie zrobiły krzywdy uczniom, po drugie, żeby uczniowie nie byli namolni. A nice. oni próbują właśnie te wszystkie siedem wiedzim poznać. Mhm. Eee, właśnie i potem się okazuje, że w związku z tym poznaniem wszystkich siedmiu wiedźm może się coś innego jeszcze przyczynić. Jak ktoś jest w Intu, japońskie mangi, to też wie co się stanie, jak się siedem takich samych przedmiotów ze sobą zgromadzi. No, no chyba najbardziej mi się motyw wiedźm w anime podobał w solitarze. A, no. Wiesz hmm. no Sorry, tutaj, że tak, mocy... sorry, że tak ci wszedłem w słowo, ale po prostu. Nie, no luzik, luzik. E, to ja też nawiążę, że tutaj te moce są bardzo zbliżone, jeśli ktoś czytał, oglądał do Kokoro Connect. Takiej okay. serii. Tam też ja właśnie znam. było. Znasz? Znaczy znam, tak, e, początek chyba oglądałem. No. Więc... no to to też jest właśnie ten no. motyw, że tak w sumie nie do końca wiadomo czemu te moce się pojawiły, co mają na celu, ale jednak jakiś cel w tym jest. nie? Mhm. Mm okay. e, manga to też e, powiem tak. Jeśli ktoś lubi takie e, klimaty, właśnie tych e, slice of life, e, szkolnego mm -hmm. życia, e, to na, powinien zacząć tą mangę, ale niekoniecznie ją skończy. Czemu? Ponieważ gdzieś w którymś tomie przychodzi taki moment, jak ten znany moment z e, Defnota. A, A okej. Okay. Coś się kończy i... Tak, zupełne załamanie fabuły i, i pociągnięcie jakby tych wątków w inną stronę. Mhm. I powiem tak, no w zasadzie można w tym momencie skończyć, bo już powiedzmy jeden... E, to nie jest Ark w tym momencie, nie? Tylko już w zasadzie cała fabuła jakby jedna się skończyła. Mhm. Ale zaczyna być właśnie druga, nie? E, też może spoiler ten, ale właśnie ten Yamada Kun zostaje przewodniczącym szkoły w tym momencie. Mhm. Okay. Czy, czy, czy inaczej jest w samorządzie czyli on już patrzy na te wiedźmy z tej perspektywy innej no jasno e, tak e, i właśnie ten d, druga część fabuły rozwiązuje te wszystkie zagadki które tam zostały wcześniej jakby narzucone te tajemnice no ale jak to właśnie bywa w przypadku tego typu mm, shonenu, bo to jest w sumie shonen e, zaczynają się już robić jakieś luki w logice hmm. rzeczy są za, trochę naciągane Także może się to nie podobać. Jest bardzo dużo postaci w tej, w tej serii, także też właśnie właściwie jeśli można się przywiązać do kogoś w tej pierwszej części, a potem się okazuje, że w drugiej już w sumie on nie gra żadnej roli, nie? Jest pomijany mhm. bardzo. Bo w sumie jest tych siedem wiedźm, plus Yamada, plus potem jeszcze, że tak nazwę to, jakaś ich kontra, czyli kolejne jakieś 10 osób. Mhm. I cały czas jest żonglowanie tymi postaciami aczkolwiek bardzo mi się podoba to, że design tych postaci jest na tyle różnorodny że człowiek od razu się odnajduje nawet nie musi zapamiętać imion, tylko widzi kto jest kim mm -hmm. teraz czytam na przykład C Cure, Zure Children i tam jest zupełne pomieszanie właśnie na temat postaci kto, kto, kto gdzie i kiedy bo wszystkie wyglądają jednakowo e, czyli powiem tak polecam mm -hmm. jest to mówię, głównie takie style of life trochę romans właśnie e, Szkolne życie, połączone z mhm. takim fa lekkim fantazy. ale w bardzo fajny sposób. I, i, I co jest w dużym pozytywem, moim zdaniem, jest to manga, przynajmniej początkowo bardzo logiczna. Mhm. I, I nie robi takiej Tak, trzyma się kupy, nie, nie, nie robi tak, że powiedzmy, a nagle się okazuje, że tam mostu jednak coś tam, coś tam, nie? Tak, tam. Okay. Tylko bardziej jest na początku niewyjaśnione, że nikt nie wie i powiedzmy, potem jest to jakoś rozwijane, nie, że po prostu dowiadują się, ale w nie ma tak, że powiedzmy przychodzi jakiś mędrzec i nagle im mówi wszystko. Nie? Mhm. Także jest właśnie nawet ten klub, to właśnie wygląda tak, że oni nawzajem właśnie sobie to moc przekazują, i patrzą w jaki sposób to działa, nie? Czy, czy, czy mhm. coś jeszcze potrafią zrobić tak dalej. Czy macie może jakieś pytania, bo tak w sumie... To jakby... Jeśli mówisz, że tam jest romans, to czy to... Czy ma takie, jak, jak to bywa często w tych szkolnych anime, że... Takie haremowe zapędy się pojawiają, czy raczej nie? E, pojawiają się. Mhm. E, chociaż, jakby to powiedzieć, e, myślałem, że będzie gorzej o w ten sposób. Jednak tu jest bardziej potem przerzucone te to... Bo wiadomo, że chodzi o głównego bohatera, tak, w takich hermów. No tak, tak. tak wiadomo. I, i, I potem powiedzmy jest tak, że, że początkowo może tak się wydawać, ale potem to jednak chodzi, że to jest bardziej wdzięczność, nie? Tych Wiedźm względem niego, że powiedzmy im pomógł, nie? No ja. Bo no. te Wiedźmy też nie do końca kojarzą swoją moc i, i on właśnie w tym klubie. Pomaga. Może właśnie też powiem o, o jego mocy, bo to w sumie też jest sam początek. Okay. On, ma, on ma moc kopiowania mocy. A, -a okej. Okay. Tak. Co, co jest bardzo fajnie właśnie potem logicznie wykorzystane. Czyli on może w zasadzie każdą z Wiedźm pocałować i w ten sposób zyskać jej moc i przekazywać ją dalej. On jest eee, W sumie ta, trochę tak, trochę nie. Bo to jest tak, okay. że Wiedźmy są w sumie kanonicznie kobietami. no Ale faceci też mają ten i kurczę fajny był określenie... Spoiler, spoiler, spoiler, ble, bla, ble, ble, ble, nie słucham cię. Wiedźmin, z, z, w Łowcy wiedźm może w taki sposób, o. Okej. Okay że jest łowcą wyjdźmy. o tak to nazywa. Okay. no dobra. Nie, ale w sumie całkiem, całkiem spoko brzmi. też to, to, jak, jakby to, to trochę ratuje, że on też ma jakąś moc, czyli będzie mógł jakoś tam współgrać z tym światem, a nie być tylko takim obserwatorem, bo to jest... Tak, tak. I no. to nawet postacie, które nie mają mocy, to właśnie fajnie wykorzystują tu, że, że jak już powiedzmy się dowiedzą o tym, to mówią, dobra, to ja, ja wejdę w twoje ciało, nie? I, i no. pójdę tam i kogoś zagadam, a ty zrób to i to, nie. No. E ale, to, ale to nie jest też taka logika, przepraszam, że jeszcze dokończę. E w stylu właśnie, nie wiem, no jak chociażby tego super znanego defnota, nie. Mm -hmm. że, że spotykają się na koniec i sobie tłumaczą właśnie tak gambitowo, że aha, ty zrobisz wtedy to, ale ja wiedziałem, więc zrobiłem to wcześniej, no tak, ale ja wiedziałem, że ty to zrobisz, więc zrobiłem jeszcze to, nie? No tak, tak. Nie, to jest wszystko na bieżąco w sumie wymyślane to i to przekazywane. Okej, okej, okay, okay. czyli nie ma takich masterplanów. A jeszcze, bo to jest mimo wszystko chyba szkolne anime, tak, czy tam są takie... Szkolne. Typowe... Um, okej, okay, teraz muszę urwać się z lekcji, więc zagadaj facetkę i coś tam? W sensie, czy są... Czy to jest faktycznie osadzone w szkole, czy to jest tylko. Szkoła to jest to miejsce, gdzie się poznają i robią rzeczy, ale nie, nie funkcjonuje tak jakby. Nie, to, to głównie funkcjonuje w szkole i między osobami ze szkoły. W sumie tutaj nie ma jakiejś. Te... Bardziej właśnie brakuje tej interakcji ze światem zewnętrznym, nie? Mhm. Mm mm -hmm, okay. że to jest taki kompleks szkolny, to, to, Aha, czyli. Ale czy szkoła faktycznie działa? Bo na przykład ja mam takie wrażenie, że dużo serii właśnie ustawia sobie szkołę jako miejsce, gdzie coś się dzieje, ale tak jakby. To, że są w szkole to w ogóle tam pff, zajęcia. Pff. Są tylko lunche i przerwy i chodzenie na dach na wiesz, na długiej przerwie. A w dużej takiej... mierze tak. No, to, mów... jest. to jest taki bardzo fanfikowy zabieg, nie, że umieszczasz w jakimś miejscu. Wrócę do Shadow Hunters i fanfików Harry'ego Pottera, no. nie? że wszystkie się dzieją za no. szef w nie. A no tak, wiadomo co. No, to tutaj jest podobne podejście do zajęć, nie? Czyli właśnie gdzieś są pokazane, że istnieją, ale, ale nie grają takiej roli. Rozumiem. Bardziej samo podejście powiedzmy do um, życia szkolnego, nie? Aha. Czyli na przykład też sam początek, więc to nie jest spoiler. Yamada nie jest lubiany w szkole przez nikogo, bo był dwa razy zawieszony. Okay. I to jest właśnie taka plota, że on jest takim delikwentem i że w sumie się do niego nie zbliżamy i, i, i właśnie z tym gra cała szkoła, nie? Mhm. Mm ja strasznie lubię to określenie delikwent. W sensie jest De takim, no. Taką cudowną kalką językową z angielskiego, nie? W ale ale jest mówię, spoko. Jest takim urwipołciem, kurwa, Łobuzem. A ananasem. Ananasem, o nie. Łachmytą. Łachmytą. Łotrem? Gauganem. No. A się okazuje, że jednak nie. No. Seria miała też anima, aczkolwiek jedną serię i sądzę, że pokrywa bardzo mało materiału, więc A. ewentualnie jako zajawkę bym polecał. Mhm. To jest to, o czym mówił M, też już zrobię na takim razie woltę w tył. E. Względem właśnie tego, że anime sprzedaje mangę, nie? A, no jasne. Ta, ta, tak jak kreskówki sprzedają zabawki. No dobra, no to w takim razie przechodzimy chyba do ostatniego tematu na dzisiaj. Jak wspominałem, ja dzisiaj tak bardziej giereczkowo, ale na Steamie wyszedł, wyszła gra od Super Giant Games o nazwie Hades. Ta Wcześniej ta gra była dostępna i nadal jest w formie Early Access, tylko wcześniej była tylko i wyłącznie na Epic Games Store, a teraz wyszła na Steamie czyli jakby mojej preferowanej platformie do, do nabywania gier, ale tak. w każdym razie Super Giant Games, ci ludzie, którzy zrobili Bastiona, Transistora, Pyre i teraz właśnie robią Hades, co jest dość nowe, bo wydają tę grę w formie early accessu, a nie już skończonej gry, co jest całkiem w sumie fajny ten, bo widać ten rozwój gry całkiem i to nawet w story samej gry jest e, całkiem fajnie wyjaśnione. W każdym razie, e, jakby tytułowy Hades e, to jest oczywiście ten bóg śmierci grecki i wszystko jest osadzone na mitologii greckiej rzymskiej, chyba greckiej bardziej. Hades to jest Grecja, z tego co pamiętam. E, Grecja. No, tak. tak. E, w każdym razie, główny bohater, którym my oczywiście sterujemy, to jest Zagreus. Zagreus to jest e, syn Hadesa. E, który chce wydostać się z Hadesu miejsca e, jest to o tyle e, nie, to nie to e, a nie, to jest to czemu to ma podtytuł gryonline.pl, co wyście zrobili battle out of hell, what the fuck dobra e, tak, to jest, to jest Hades po prostu się nazywa ta gra swą ona nie ma podtytułu Przynajmniej na liście na Steamie i w sklepie nie ma podtytułu, więc nie wiem, co oni dorobili tutaj Hades Battle Out of Hell. Hades, po prostu. Nagry on najmarczyszczę no, pisałem, że jest Epic Store Exclusive, nie? Tak że... No cóż. ma bardzo niską ocenę dlatego, tak. Wolałem się upewnić, czy to ta tego... gra. E, tak, pewnie ma niską ocenę, ponieważ ludzie nie lubią Epic Game Store. Tak myślę. E, w każdym razie, e, tak jak wspominałem, jakby jest się za Greusem, chcemy uciec z Hadesu miejsca, e, nasz ojciec Hades nam w tym nie pomaga, wręcz przeciwnie, e, zatrudnia e, tego, a e, jak się nazywał ojciec Ikara? Dedal, o, zatrudnia Dedala, żeby on konstruował ciągle zmieniający się labirynt, e, przez który trzeba przejść, jeśli chce się wyjść z Hadesu? Co oczywiście jest po prostu pretekstem do tego, żeby ta gra była roguelikeem, który ma generowa losowo generowane mapy, ale moim zdaniem jakby w fikcji działa OK. Sama gra to jest właśnie takim roguelikem, czy raczej roguelitem, dungeon crawlerem i tego nie widać na gameplayu, ponieważ ja po oglądaniu gameplayu spodziewałem się, że to będzie coś takiego jak hack and slash w stylu Diablo. To jest trochę podobne do Diablo, ale nie steruje się samą myszką, tylko normalnie chodzi się postacią e, e, klawiszami e, e, WSAD e, No albo... jak, jak to w tych, w Bastionie było na przykład, nie? W Bastionie chyba mogłeś mogłeś też, tak, z tego co pamiętam. Wiesz co, grałem w tego Bastiona trochę, trochę dawno. Ale tak, wydaje mi Tro, się. trochę że pijany tak. grał. Właśnie to jest gra z przed 5 lat chyba coś takiego, więc mogę nie pamiętać. W każdym razie no. tak, chodzi się w SADem, celuje się myszą. Ma się trzy ataki w zasadzie. To jakby podstawowy atak z broni, którą akurat mamy założoną. Atak specjalny z broni, którą mamy założoną. I taki atak dystansowy, który się zużywa, w sensie mamy taką strzałkę, którą rzucamy, ona się tam lekko namierza na przeciwników, jak się wbije w przeciwnika, to trzeba go albo trochę natłuc, albo po prostu zabić, żeby odzyskać tą strzałkę i móc strzelić nią jeszcze raz. Atak specjalny zależy od broni, wiadomo, podstawowy też zależy od broni. Broni jest póki co 5, jeśli dobrze pamiętam. Każda jest zupełnie inna, jest podstawowo miecz, łuk, włócznia i tarcza i coś jeszcze chyba? W każdym razie tak, pomimo, że jakby podchodząc już do historii, a może nie, może, ta, może jeszcze rozgrywka, W pozorom rozgrywka jest bardzo fajna, bardzo dynamiczna, naprawdę przyjemnie się w to gra, to nie jest taki transistor miał trochę ten problem, że miał taką dziwną rozgrywkę, nie do końca fajną, jeśli ktoś nie lubi aktywnej pauzy i planowania ataków, a tutaj jest full akcja i jest naprawdę przyjemnie. Czyli bliżej temu do Bastiona. Tak, dużo bliżej do Bastiona, zdecydowanie. Nie wiem, ja grałem tylko tych twórców Bastiona, więc na nim opieram swoją świadomość marki. Ja Basta, też gram tylko w pyre, ale powiedz mi właśnie, bo nie gram w tranzystora. Jak się sprawdza izometria w takich grach? Wiesz co? To nie powiem, że jakby nie przeszkadza. W wypadku Hadesa mam wrażenie, że postać jest trochę. Że jakby kamera jest trochę bliżej postaci, co działa na plus, bo w tranzystorze wszystko było takie bardzo mikroskopijne, mam wrażenie. Mhm. A tutaj nie. Tutaj widać te postacie całkiem dobrze. Jakby to, to, że to jest w wrzucie izometrycznym, to jest tylko mam wrażenie, żeby te mapy nie wyglądały zbyt kwadratowo. No tak, a... w, w rożlajkach, no to lubisz, czy w lajtach, że wiedzieć, gdzie dokładnie masz ten piksel, nie? W tych, w no w nie, tym masz uderzenie. tak, a, ale z drugiej strony tutaj jakby te ataki są dość szerokie, nie? nie są takie, że trzeba celować do piksela e, z detalem, nie? Mhm. E, W każdym razie, a e, i tak. Chodząc po e, pokojach w tym podziemiu, bo oczywiście przechodzi się z pokoju do pokoju, e, jest tak, że je, jeśli są jakieś rozgałęzienia, to zawsze na drzwiach e, jest e, jakby symbol e, nagrody, którą dostaniemy za przejście tego pokoju, do którego wchodzimy. Więc można sobie w pewien sposób sterować, e, czy potrzebujemy tego, czy potrzebujemy tego, do tego jakby w nagrodę za chyba na wejściu od razu dostaje się jeden i można znaleźć je też jako nagrodę po przejściu pokoju, dostaje się błogosławieństwa do innych bogów. I to wygląda tak, że Zegreus mówi, że o, to jest symbol kogoś tam, kogoś tam, w imię Olimpu przyjmuje, przyjmuje te, to błogosławieństwo. I jest taka krótka scena, gdzie jakby Jeden z tych bogów, którego akurat symbol znaleźliśmy, mówi nam, ja uziomek, tam widzę, że nie najlepiej ci jest w tym Hadesie, to ci pomogę trochę, tutaj użyczę ci kawałek mojej mocy. I oczywiście mm, fajnie jest zrobione to o tyle, że ci bogowie mają zupełnie, nie dość, że zupełnie różne osobowości, ponieważ Zeus jest dumny i taki potężny, ale na przykład Posejdon jest kulziomeczkiem, który mówi, elo, elo, chłopie, widzę, że nie najlepiej tu u Ciebie, jakby mógł, to by rapował i tak dalej, nie? Też ka każdy, jakby bonus od każdego z bogów jest trochę inny i trochę może się opierać na tym, co ten bóg symbolizuje, czyli na przykład, teraz próbuję sobie przypomnieć, ale jeśli dobrze pamiętam, to jednym z opcji błogosławieństwa od Zeusa to jest to, że kiedy robimy tam atak specjalny, to przeciwników rażą pioruny. E, na przykład Afrodyta ma to, że e, robiąc konkretną akcję można zatruć przeciwnika. E, I tak dalej, i tak dalej. Tylko, trochę jako to... God of bronie. Czy tam dmc e, tak. Coś tak, tak, tak. Coś, coś podobnego. E, w każdym razie jest to dość zróżnicowane i można sobie oczywiście te buildy tam kształtować tak, jak się chce nie wiem, czy jest dużo więcej do powiedzenia, bo najlepiej jest to po prostu zagrać. To jest nadal, nadal early access. A, jeszcze fabuła. Fabuła rozwija się trochę tak, że jeśli zginiemy, to wracamy do e, wracamy do punktu wyjścia. Wracamy do pokoju, gdzie nasz ojciec może nam powiedzieć e, ty taki owaki znowu próbujesz wyjść, a mówiłem ci, że to niemożliwe. E, możemy sobie wydać zgromadzoną walutę na upgrade'y, i możemy sobie pogadać z ludźmi, którzy się pojawili w tym miejscu, w tym hubie głównym, z którego się wyrusza dalej. No, wymienić broń, tego typu rzeczy. I fabuła rozwija się w taki sposób, że za każdym razem, kiedy tam wylądujemy, to oprócz tych upgrade'ów, postacie będą miały coś nowego do powiedzenia, albo pojawi się w, tym, w tej lokacji coś nowego, albo będziemy mogli wykupić nową rzecz, która się tam pojawi. Więc ta fabuła jakby w przeciwieństwie do poprzednich gier e, Super Giant Games e, rozwija się tak nieliniowo, nie ma, nie ma aż tak bardzo e, tego jakby e, takich masywnych bloków narracji, kiedy coś takiego się dzieje tylko jest taka bardziej hmm, do odkrycia dla chętnych można by nawet trochę powiedzieć e, co nie działa źle Chociaż ja bardzo lubię te ich taką blokową na narrację, gdzie po prostu mamy um, jakiegoś narratora, który coś mówi. E, ale jakby nie, nie, nie działa to źle w ogóle i tak gameplayowo też jest bardzo solidne, więc ogólnie polecam Hadesa, pomimo że jest w early accessie, nadal bardzo przyjemnie się w to gra. Że, że tak dorzucę, jak mówię się oglądający screeny, to mnie trochę zniechęciły, mm -hmm. bo szczerze pewnie lubię po prostu takich, wiesz, detaliczności, nie? Aha. Echem, echem. Niby echem. early access, ale warto powiedzieć, że kosztuje 80 zł. E, to prawda. Aczkolwiek ale nie sądzę, żeby ta cena się zmieniła potem. A, tak, dostajesz pajer do tego. Czyli poprzednią grę z Jen Games. Pajer, pajer, Wiem, e, Na no, pół Nowelka pół siatkówka, e, stresz koszykówka. A, tak, to jest to, w co graliśmy. W, tak. No u ciebie, no. Tak. Mm -hmm. No i tam też w sumie ta grafika była już taka w sumie zamasowana, a tutaj na przykład jak popatrzysz na wideo z gry, mm -hmm. to fajnie podoba mi się na te takie rozmazanie barw, nie? Mm -hmm. Zwłaszcza właśnie gdzieś podłoża. No, no a jeśli chodzi o kolorystykę to jest naprawdę solid to co, to co się dzieje. Ogólnie część graficzna nie jest może jakaś taka niesamowita, ale jest bardzo ładnie stylizowana i na przykład dobrze się zestarzeje moim zdaniem. No, także... Powinien być chaosu ha -ha no. <suszy> Je no. Jednak wolę bardziej rożlajki, gdzie widzę po prostu gdzie, gdzie co leci i jak to uniknąć mm -hmm. To jest mm -hmm. takie trochę trochę bardziej właśnie jak nasz no podejście nie, to jest nie? Light, nie? czyli ma elementy tylko To jest mimo wszystko gra akcji Trochę wygląda jak ten... E Dead Souls, tylko tylko w izometrii Może? Kolory trochę podobne? Animacja ataku, takie. A, no tak, ale to ze sprawą tego, że DCS, pomimo że jest dwuwymiarowe, to ma. E, z, jakby sprajty są zrobione z trójwymiarowych modeli, dlatego mhm. tak wygląda. 2,5D, nie? Znaczy, niby tak, ale nie. Ale w sensie nie. To, nadal jest, to nadal jest 2D, ale jest z, prze, z spłaszczonego 3D. Mhm. No. Okej. Okay. Zobaczymy. No, to jeśli ktoś by miał ochotę to polecam. No i jak zawsze muzyka i ogólnie oprawa dźwiękowa też kopią dupę. Ale to jest jakby norma w ich grach. I tym magiczno-mitologicznym akcentem kończymy dzisiejszy 12 odcinek podcastu Trzech Muszkieterów. No. Widzimy się za miesiąc. Słyszymy się, miesiąc, Właści tak. właściwie słyszymy, słyszymy się za miesiąc. E, życzymy wszystkim wesołych świąt. Wystrzałowego inwestra. Lejka. Fajnych prezentów uh -huh. pod choinkę. Podzielcie się w komentarzach co dostaliście. Wink, tak. wink. E, pamiętajcie zawsze. o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Tak, Jebni w dzwona. Po prostu to przesłuchajcie. Tak, przesłuchajcie po prostu. Jak już wytrwaliście do tego momentu, to to już jest sukces i tak. To dajcie znać. No. Dajcie znać w komentarzu, do, w którym będziemy bila. wysłać cukierki. w nagrodę. Tak. Nie mów tak, bo potem te trzy osoby będą. Trzeba będzie im wysłać cukierki. No i wyślę. Tak. No, to... no dobra, okay. dobra. Powiedział, słowo się rzekło. Dobra. Debielał wyślę wam cukierki. Tak. Bo mam urodziny, to wysyłam cukierki w tym miesiącu. A. Dobra. O. No. Więc mówili no? dla was Ja czyli Kamil Debiolo-Demczyszyn <śmiech> Teraz no Salem. Ja? No dobra e, Oskar Salem-Machnowski A także e, Mateusz Pan M Siwiński Trzymajcie się i cześć no. Na razie Yo.